Zapraszamy do wysłuchania materiału z Centrum Prasowego Lemon. Póki moje, już mi nie sumicie. Pita, tańce, śpiewy i gotowanie zupy paprykowej. Tak pod koniec maja było w Bolesławcu. Odbyło się tam wielkie święto kultury południowo-słowiańskiej. Wydawać by się mogło, że tereny zachodniej Polski z byłą Jugosławią niewiele wspólnego mają, a jednak. całe moje życie. W 1946 roku do Bolesławca przyjechało prawie 20 tysięcy ludzi z Jugosławii, Polaków z Jugosławii, którzy tam przez dwa pokolenia żyli, nasiąkali klimatami bałkańskimi. No i po wojnie wszyscy osiedleni, osiedleni zostali w Bolesławcu i w powiecie bolesławieckim. Ta kultura wciąż żyje w nas, we mnie też zresztą, bo... Ja jestem takim typowym przedstawicielem tej mieszanki, która tu się narodziła, bowiem mój ojciec urodził się w Jugosławii, a mama urodziła się koło Wilna, czyli na kresach wschodnich Polski. I tutaj w Bolesławcu się spotkali, musieli zbudować nowe życie, nową rodzinę, a ja jestem tego efektem. Podobnych rodzin jest w Bolesławcu wiele i właśnie dla nich od 10 lat odbywa się festiwal. Wiele lat temu w Bolesławcu i w okolicy w powiecie powstało kilkanaście zespołów folklorystycznych i te zespoły potrzebowały jakiegoś takiego miejsca, gdzie mogłyby się spotkać. Czegoś, co spowodowałoby, żeby one mogły się rozwijać, żeby miały nowy materiał do pracy. Były to zespoły, które przyjechały, ludzie w tych zespołach przyjechali kiedyś z byłej Jugosławii. I oni śpiewali piosenki serbskie, chorwackie, bośniackie i szukali czegoś, żeby się wzmocnić, żeby mieć w kimś oparcie i na tej, na tej zasadzie powstał właściwie cały festiwal. Bo kilka osób, które zbierało się w międzyczasie na różnych spotkaniach, mówiło, chcemy, chcemy festiwal, chcemy spotkania, chcemy jakieś zespoły folklorystyczne prawdziwe, które tam w Jugosławii byłej śpiewają, tańczą nadal. Dla tych, którzy znaleźli się w zachodniej Polsce, aby odpocząć, festiwal jest idealną rozrywką, dzięki której poznają kulturę i tradycje. Przez cały dzień można było m.in. spróbować różnych potraw bałkańskich, w tym m.in. pitę, która wcale nie jest bułką z surówkami. To przyjechała z Jugosławii ta pita. Tutaj nikt nie wiedział o tej picie. Dopiero właśnie jak przyjechaliśmy z Jugosławii przesiedleńcy, dopiero właśnie ta pita weszła w życie. Bardzo cieniutkie ciasto, takie, że jak się go rozciągnie, i weźmie się w ręce, to widać na wylot, na wylot widać. Ciasto musi być bardzo dobrze wymieszone, bo jak nie będzie dobrze wymieszone, to się nie rozciągnie niestety. I w takie ciasto zawijamy na przykład dynie i serbiały, Wtedy możemy zjeść pite na słodko lub na słono, na przykład mięso. Następnie wkładamy na godzinę do piekarnika i w zależności od potrzeby zalewamy na przykład śmietanu. To jednak nie jedyne potrawy, które przybyły do Bolesławca. Zupa paprykowa tak naprawdę na kilka różnych sposobów można robić. Podstawowy składnik, rzecz jasna, papryka, ale zawsze te rzeczy, które były najprostsze, czyli były ziemniaki, były podstawowe warzywa, była cebula. Papryka jest zawsze smakiem, musi być jakieś mięso, jeśli jest. Czasem jest po prostu tylko cebula podsmażana, albo boczek, albo jeszcze kuczek. Im bogatsza, tym lepsza, ale tak naprawdę zawsze w takim garnku musi być kawałek ducha kucharza i wtedy to gra. Festiwal to atrakcje i dla ducha, i dla ciała. Można było zobaczyć ludowe tańce oraz poznać tradycję i kulturę, o której cały czas przypominała na festiwalu pani Olga Burdyna. Ciekawych zwyczaj tradycji jest bardzo dużo. Wiele to zaczynając od Tłustego Czwartku, bo to tak zaczynamy od początku roku. No Tłusty Czwartek no to tradycyjnie... Pierwszą się babuszki to nie pączkę, to babuszki Przygotowanie do Wielkanocy, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, to już było prawie święto, że piekliśmy wszystko wcześniej. Zresztą to drożdżowe ciasto czy coś nie było takich zmysłów jak teraz są. Kolejny festiwal już za rok. Prezydent Bolesławca przypomina, że jest to bardzo ważne wydarzenie nie tylko w Polsce, ale także w krajach byłej Jugosławii. Rzadko się zdarza, żeby do jakiegoś miasta przyjeżdżało w jeden dzień trzech ambasadorów. Trzech krajów z dawnej Jugosławii i co roku mamy też, gościmy zespoły właśnie z tych krajów. To Myślę, że to jest też nasz wkład w integrację europejską. To też jest Europa, co prawda może jeszcze nie w Unii Europejskiej. Chcielibyśmy, żeby jak najszybciej stali się członkami Unii po wielkich doświadczeniach, ale to doświadczenie bałkańskiej Europy jest też bardzo potrzebne.